Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Postanowiłem, że może dzisiaj byśmy odpoczęli od tej całej bandy prawicowej. Zajmijmy się drugą stroną może. I dzisiaj może nie będzie wesoło, może będzie tak bardziej moralizatorsko, ale o co chodzi? Otóż warto zacząć od tego, moi drodzy, że chodzi o lewicę. Ale nie lewicę, taką wiecie, prawdziwą lewicę, lewicę, tylko taką nowoczesną, która według mnie, no... Dojdziemy do tego. Na razie w telegraficznym skrócie. Na koncie Suskiego parę dni temu pojawiły się nudle pełnej posłanki, które on udostępnił, teraz udając, że nie, ponieważ mu je wysłano. I myślał, że to jest po prostu prowokacja dziennikarska. Wobec tego wrzucił tweeta na zasadzie, proszę bardzo, próbują mnie zbejtować, ale ja się nie dałem. Zrobiła się sroga inba, głównie dlatego, że wszyscy myślą, iż Suski wrzucił te nudle bez pozwolenia, a prawda jest taka, iż on myślał, że rzeczywiście to jest prawo, ponieważ ktoś, kto zajmuje się fanpejem tej posłanki, wysłał mu je. Kwestia dyskusyjna, czy to była sama posłanka, czy po prostu jakiś śmieszek, Hecheszek stwierdził, że fajnie będzie potrolować paru głównych polityków PiSu. Tak czy owak bardzo karygodne zachowanie, ale też pragnę zwrócić uwagę, że nikt normalny makaronu na swoim pracowniczym kąpie nie trzyma. Tak czy owak temat został automatycznie podjęty przez kobiety z lewicy, głównie przedstawicielki młodzieżówek. I teraz sobie to wszystko omówimy na podstawie artykułu do którego Was serdecznie zapraszam. Artykuł na temat, żeby nie było, że o, o, dyskryminują ze strony prawicowej, to proszę bardzo, macie stronę liberalną. Tytuł artykułu to Nudesy to nie wstyd, Klima Sara i inne działaczki lewicy solidaryzują się z radną PiS. Na twitterowym profilu Marka Suskiego pojawiły się zdjęcia roznegliżowanej kobiety. Wszystko wskazuje na to, że jest nią radna PiS z Mogilna. Na fotografie zostały, nim fotografie zostały skasowane, obiegły cały internet. Teraz ruszyła akcja lewicowych działaczek, polegająca na wrzucaniu intymnych zdjęć. Tak wyrażają one solidarność z innymi kobietami, których tak zwane Nudesy wyciekły do sieci. Sorry, moi drodzy, ale według mnie to jest taka logika, w cudzysłowie, na zasadzie komuś spalił się cały dobytek, wobec tego ja spalę sobie chałupę, żeby się solidaryzować z pogorzelcami. No nie, to, to jest głupie, to według mnie jest idiotyczne. Dlaczego? Zaraz do tego dojdziemy. Na profilu Marka Suskiego pojawiły się nie tylko zdjęcia, ale i seria dziwnych wpisów. Wynikało z nich, że poseł od jakiegoś czasu jest nękany przez Ewę Szarzyńską i czuje się ofiarą molestowania seksualnego. Posty zniknęły już z sieci, a rzeczniczka PiS ogłosiła, że doszło do włamania na konto Suskiego. W mediach pojawiły się też sprzeczne wyjaśnienia Ewy Szarzyńskiej. To nie są moje zdjęcia, nie mam takich w telefonie, nigdy podobnych nie robiłam, przekazała radna TVP Info. Z kolei gazecie wyborczej wyjaśniła, że zdjęcia, które znalazła na Twitterze Suskiego, to są jej prywatne fotografie, ale sprzed kilku lat. Akcję wsparcia radnej... Mało tego swoją drogą, ktoś w ogóle sprawdził te zdjęcia pod względem utworzenia pliku i wykrył, że te zdjęcia to są z 2019, ale niestety na to nie mam potwierdzenia, wobec tego tylko mówię, że no krążą takie ploty akcję wsparcia radnej i innych kobiet w podobnej sytuacji zapoczątkowała Ada Zipper z, z Federacji Młodych Socjaldemokratów. W solidarności ze wszystkimi kobietami, których intymne zdjęcia zostały publicznione bez ich zgody. Przemoc wobec kobiet ma wiele wymiarów, a to jeden z nich. Dziewczyny, nie dajmy się, napisała obok zdjęcia. I tutaj, moi drodzy, no już zaczyna się problem. Dlaczego? Ponieważ zaczęła się młodzieżówka. O samych młodzieżówkach w ogóle, jako instytucji młodzieżówek, sobie powiemy w Innym materiale osobno, no bo to jest temat rzeka. Mało tego, temat, który dotyczy wszystkich młodzieżówek, ponieważ według mnie we wszystkich młodzieżówkach są totalne odpały. Ale, ale to sobie poruszymy W każdym razie młodzieżówka to jest już dla mnie Po prostu czerwony alarm I to wcale nie dlatego, że w FMS Tylko ogólnie czerwony alarm z tego powodu, że, że młodzieżówka No i według mnie odpał zupełnie bezsensowny Według mnie głupi, ale to jest tylko moja opinia No babka wrzuciła zdjęcie To nie jest według mnie jakikolwiek makaron To jest po prostu zdjęcie, które pokazuje troszkę, troszkę więcej Ale to nie jest makaron Według mnie, na pewno nie. Następne zdjęcia wrzuciły inne członkinie młodzieżówki SLD i to już wiadomo do czego to się sprowadza. Niezależnie czy inna sytuacja jest fejkiem czy nie, nikogo nie można poniżać. Zdjęcia typu nudes mogą być wrzucane świadomie i za zgodą fotografowanej, zauważyła Justyna Klimasara. Solidarność z ofiarami wyraziła też Michalina Szwed Nie ma nic złego w tym, że publikujemy nasze zdjęcia intymne sami, ale jeśli ktokolwiek robi to bez naszej zgody i wiedzy, to już jest niedopuszczalne i uznawane za jeden z wymiarów przemocy, podkreśliła członkini Rady Krajowej FMS I tutaj to już jest, no, no to już troszkę może podpadać pod makaron Post w tej sprawie dodała też aktywistka Maja Staśku. Nudesy to zdjęcia ciała i tyle. Nie ma nic w nich upokarzającego. Złe jest udostępnianie ich bez zgody. Przestańcie skupiać się na naszych ciałach i zacznijcie ścigać przestępców seksualnych, napisała. I to, moi drodzy, to już jest makaron po całej linii. To już jest taki makaron, że każdy Włoch... W Mamma mia! I tutaj już mam problem, tutaj już mam gigantyczny problem. Dlaczego, moi drodzy? Ponieważ e, to już jest właściwie koniec artykułu, tylko, tylko po prostu e, dokończymy go. Upublicznianie prywatnych nudesów to niestety powszechne zjawisko w internecie. W zeszłym roku opisała je na temat Zuzanna Tomaszewicz. Zapytała kobiety, dlaczego robią sobie nagie fotki i wysyłają partnerom bądź nieznajomym. To już jest koniec artykułu, e, musiało być dopowiedziane, ale po prostu dlaczego mam z tym problem? Otóż moi drodzy, z jednego prostego powodu: jest problem z pokazywaniem ciała. Jest problem nie tylko po stronie kobiet, ale i po stronie mężczyzn, ponieważ zapewniam Was, tak samo jak makaron kursuje wszędzie, tak samo kursują parówki. O ile tam z młodzieżówki jeszcze aż tak nie pojechały lasencje, o tyle co zrobiła Maja Staśko, mówi, że żeby, cytuję tutaj, przestańcie skupiać się na naszych ciałach i zacznijcie ścigać przestępców. Przy czym pokazuje ciało. Po pierwsze i najważniejsze, nie podoba mi się właśnie to z tego powodu, najpierw jest apel, żeby traktować to jako sprawę poważną, żeby nie patrzeć na ludzi poprzez ciało i makarony, które czasem zdarza się powierzyć niewłaściwej osobie. I samo to w sobie jest jak najbardziej spokojne. ja to popieram, tylko do tego przekazu, do tego pięknego ideologicznie przekazu dodawane są co? Makarony. Jeśli w ogóle pytacie, dlaczego lepszy ty masz z tym problem, że są makarony, to ja zapytam, a jaka by była wasza reakcja, gdyby na Twitterze była akcja promująca bananie prostaty za pomocą wrzucania nudli kakaowego oczka 50-letniego faceta? Albo gdyby wszyscy faceci chwalili się swoim kakao po przejściu takiego badania. Trochę obrzydza to cały przekaz, nie? No i tutaj według mnie jest to samo. Poza tym poświęćmy minut parę na temat właśnie tych nudli. Po co w ogóle nudle są robione? Z tego powodu, żeby przygotować zupę osobie, na której nam zależy. Albo osobie, z którą mamy wejść w interakcję na przykład jedzenie zupy. I wtedy to jest wszystko jasne. Chcemy razem ugotować zupę. Wobec tego ja pokazuję makaron, a ona pokazuje swój makaron. Mamy składniki, możemy gotować. Albo gotujemy wirtualnie. Ale według mnie godnym pogardy jest wrzucenie swojego własnego makaronu w eter. Dlaczego? Ponieważ gotowanie zupy według mnie jest rzeczą osobistą dwojga ludzi, którzy ją gotują, albo więcej, bo można grupowo. I tylko w ich gestii leży gotowanie. Jeśli szukasz partnerki, partnera do gotowania, to wtedy rzucaj swoje makarony na portale kulinarne, które się tym zajmują. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ te panienki zapominają, że ekshibicjonizm jest tak także przestępstwem seksualnym. Widzę coś, czego nie chcę widzieć i nie mam ochoty. Mało tego, według mnie to świadczy bardzo źle o lewicy jako takiej. O kobietach lewicy, ale przede wszystkim też o lewicy. Zacznijmy sobie ogólnie o kobietach lewicy. Moi drodzy, jeśli kobiety lewicy potrafią tylko i wyłącznie pokazać to i owo, które, nie oszukujmy się, ma na celu zwrócenie uwagi na akcję, i stosują to z tego powodu, żeby zwrócić uwagę, no to w tym momencie wali się cała narracja, żeby spoglądać na człowieka nie jako na worek mięsa, tylko i wyłącznie, ale jako na człowieka przede wszystkim. Drogie panie, naprawdę twierdzicie, że nie ma innej opcji, aby przebić się ze swoim przekazem do mainstreamu, jak tylko pokazanie nudli? Szczerze mówiąc, ja bym się spodziewał takiej taktyki po konfederatkach, ale nie po was. Zwróćmy też sobie uwagę na problem lewicy w Polsce. Przede wszystkim, według mnie, Straciła ona sens istnienia. Dlaczego? Dlatego, ponieważ według mnie zajmuje się ona pierdołami. Z całym szacunkiem dla waszej akcji, drogie panie, ale udostępnianie masowe nudesów nie występuje. Występuje tylko wśród karygodnych jednostek. Tymczasem mamy na przykład w kraju problemy pracownicze, które dotyczą każdego. Mamy kryzys mieszkaniowy, który dotyczy każdego. Mamy dyskryminację ze względu na majątność, która jest powszechna. A co wasi członkowie robią, otwierają. Najpierw z włoskim żarciem na Twitterze. Nie wiem, czy ktokolwiek pamięta jeszcze moi drodzy, ale Lewica została stworzona w obronie pracowników. Tymczasem ona pracowników w tym momencie nie broni. Ba, na tym etapie właściwie to nikt nie broni pracownika i pracodawca sobie robi co chce. A jedyna opcja, która została w ogóle powołana do obrony pracownika zajmuje się czym? Szuryzmem wegetariańskim, szurią śląską, makaronem i feminatywami. Z tymi dwoma ostatnimi ja byłbym w stanie się z wami zgodzić, gdybyście popełnili pewne modyfikacje, które już wcześniej opisałem. Ale osobiście uważam, że najpierw zajmuję się palącymi problemami, które dotyczą całej gamy społeczeństwa, a nie tylko wąskiej części. Dopiero potem, jak zrobimy coś rzeczywiście ważnego i istotnego dla całej gamy, możemy zajmować się poszczególnymi grupami. I społecznymi. Tymczasem wy zaczynacie wszystko od kakaowej strony, i potem się dziwicie, czemu jesteście krytykowani. Zapytałbym. Co wy wyprawiacie, ale chyba nie macie sami zielonego pojęcia. Najlepiej widać to po tym, że FMS przejmuje właściwie całą narrację partyjną. Jeśli nie wiem, nie potraficie sobie poradzić, nie macie żadnej wizji działania, to może czas ustąpić. A jeśli jednak macie jakieś karty do rozkładania, to może czas jednak zacząć je rozkładać, bo inaczej młodzieżówka wam przejmie całą partię.